Hej, hej, hej! Jo! Tutaj tak. kolejny odcinek trzech muszkieterów podcast, podcastu, w którym trzech yy, białych, heteroseksualnych facetów rozmawia o popkulturze. Tak. Jesteśmy bardzo niekoloropozytywni, to dlatego, że nie bardzo znamy kogoś, kto jest kolorowy i chciałby z nami gadać. Znaczy, jeżeli taka osoba jest, a nawet. Jeżeli yy, jest kobietą, albo. Dobra, może nie będę się pogrożał, ale jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, to miejsce D'Artagnan'a stoi otworem. Tak. Przynajmniej nie jesteśmy antysemitami. Ajwaj. Tak, ajwaj. No, z najgorszy początek no. jakiś zrobiłeś. Nieprawda. Co, tak? Zaczynamy jeszcze raz. N nikt się nie wie, że zapomnieliśmy, jaki jest numer odcinka przecież jeszcze. Siedemnasty. O, czyli pamiętasz, ja nie pamiętałem. o 16, ale, ale w życiu jednak na YouTube. Jest na YouTube. Jest. To dobrze. Okej, okay. um, czyli mówimy dzisiaj o fajnych rzeczach, jak zawsze, ale widzę, że będziemy mieli dużo, jak się mówi, um, takich, um, jak się... Jak coś cię dołuje, to jakie to jest? Dołujące? Nie, mówi się to jakoś inaczej, lepiej. Kijowe. Kijowy. Eee, tak, będziemy mówili dużo o kijowych rzeczach. Um, czy, czy ktoś ma chęć zacząć? czy? Proszę bardzo. Eee, dobrze, to ja oczywiście o czym mogę mówić? Mogę mówić o zombie, ponieważ to jest to, co ja robię. A nie Ale... o anime? nie, będę mówił o filmie akurat o zombie, co jest niespotykane bo mówiłem o filmach o zombie tylko 10 razy na tym podcaście w każdym razie możecie kojarzyć, bo chyba był swego czasu jakoś tam popularny taki film, który po polsku nazywa się Zombie Express, podczas gdy jego nazwa wszędzie indziej to jest mniej więcej coś jak pociąg do Busan. Busan to jest miasto w Korei. Jest to koreański film e, o zombie, tak, e, który mm, jest tak troszeczkę inaczej poprowadzony niż zazwyczaj te e, filmy są poprowadzone. E, prze, przede wszystkim jakby no co, to, co go wyróżnia, to jest... Mm, czy, czy oglądaliście na przykład Snowpiercera albo coś takiego? Tak, właśnie chciałem, jak, sko jak skończysz, yeah. nawiązać, że jedyny film koreański o pociągu to, to właśnie Snowpiercer. Tak, on jest troszeczkę... Nie, nie powiedziałbym, że nawiązujący, ale może troszeczkę podobny. W sensie postacie są troszeczkę podobnie zarysowane, że są takie nieidealne, że mają jakieś swoje przywary, że nie wszystko jest tłumaczone od początku. Jest oczywiście też ten motyw pociągu, który jest ważny. Ale tak, ogólnie nie chcę się rozwodzić nad fabułą, bo to jest to mięso, które chciałoby się... Obejrzeć, jeśli chcecie obejrzeć, no to ja polecam osobiście. Jest to całkiem niezły film o zombie. Po powiedziałbym trochę więcej o jego konstrukcji. Właśnie są postacie, które, przepraszam bardzo, nie, nie pamiętam imion, ponieważ są to koreańskie imiona, z którymi nie jestem zaznajomiony, ale osią fabularną jest biznesmen, który odwozi swoją córkę do tego Busan, który jest w nazwie. Do jakby Jego córka chce pojechać do matki, z którą ojciec jest w separacji i ojciec ją po prostu tam odwozi. Um, ojciec jest bardzo takim, przynajmniej jakby początkowo, bo wiadomo, musi tam zajść jakaś zmiana trochę, ale jest takim bardzo skoncentrowanym na sobie, takim egoistycznym gościem, który no chciałby być dobry dla tej córki, ale leci trochę po takiej najniższej linii oporu, nie wie w sumie, co się u niej za bardzo dzieje, pomimo, że powinien. Przedkłada pracę nad wszystko. No, taki, taki salaryman by się powiedziało trochę. Jego córka z kolei ma tam chyba tych lat tak z 10, może 12. Ja nie jestem dobry, jeśli chodzi o określenie wieku dzieci. W każdym razie poniżej nastolatki jest tak mocno. Mm -hmm. y i jest taka bardzo, jak się mówi, delikatna, nie tak się, tak się chyba powinno to ująć. Pojawiają się tam oczywiście nowe postacie też, dość ważne, ale to zakrywa trochę o spoilery, są też bardzo brutalni, bardzo niesprawiedliwi ludzie, co jest też taką cechą troszeczkę podobną do Snowpiercera, bo tam też byli ci dobrzy, może nie idealni, ale ogólnie rzecz biorąc dobrzy ludzie, i, ci, i ci te takie syny, których nikt nie lubi i wszyscy czekają w filmie, aż w końcu ktoś im mhm. pokaże, gdzie się zginę dziób pingwina, nie? E... No, postacie są moim zdaniem super fajnie zarysowane, nie są takie bardzo sztampowe, są troszeczkę, można by powiedzieć, takie oparte na stereotypach, ale nadal, nadal fajne. Ehm. Film jest dość dramatyczny, jeszcze jest bardzo fajną rzeczą w jego konstrukcji, Pojawiają się tam oczywiście zombie i w przeciwieństwie do tego, do czego nas zazwyczaj przyzwyczajają filmy o zombie, nie ma ani jednej sceny, gdzie ktoś pokonuje zombie. Zombie są jakby nie, nie do pokonania. Można je nie wiem, uderzyć kijem i coś i one na chwilę się przewrócą, a potem wstają i zaczynają atakować dalej. Jakby fajnie jest to inaczej niż w większości filmów. Tutaj nikt nie ma broni palnej, bo nie są w Ameryce oczywiście. Mają jakieś tam improwizowane bronie właśnie w stylu kija, czy jakiejś rurki, czy czegoś, ale nigdy nie ma takiej faktycznie sceny, że ktoś, że ktoś rozłupuje zombie głowę i on przestaje się ruszać. Nie ma czegoś takiego. Zombie mogą zostać na chwilę przytrzymane, ale nie powstrzymane. To daje taki... Um, fajne uczucie, kiedy się ogląda ten film, że te zombie są takie niezwyciężone, że można z nimi walczyć, ale nie można wygrać. To jest naprawdę fajny zabieg, który został pokazany w tym filmie. Natomiast niestety ma też dużą wadę większości filmów o zombie, to znaczy ma swoje takie głupotki logiczno-fabularne. Nie są one takie super niszczące, ten film, ale jak się pomyśli logicznie przy niektórych scenach, to aż się człowiek łapie za głowę i, a ja pierdolę, dlaczego ktoś to tak wymyślił? Dlaczego ktoś mógł pomyśleć o czymś takim w tym miejscu, nie? To jest w stylu tam, to jest spoiler sceny, ale nie mówię dokładnie o co chodzi, więc tam ten. Jest moment, gdzie grupa ludzi potrzebuje przejść z jednego wagonu do następnego. Ten wagon, przez który muszą przejść, jest y, pełen zombie. W sensie pełen, ma ich tam mm -hmm. kilka, nie kilkanaście, ale tak grupę, nie wiem, powiedzmy z dziewięciu. I oni, tak jak wspominałem, nie da się ich pokonać. Można ich na chwilę obezwładnić, ale no w sumie tyle. Um, I są w stanie tak jakby zwrócić uwagę tych zombie na konkretną rzecz na chwilę. Więc to robią ale te zombie nadal są w tym przedziale, nie? To jakby pociąg jest wąski, są jakieś siedzenia czy coś. I co robią ci bohaterowie, którzy muszą przejść na drugi koniec wagonu? Kiedy zombie są skupione na środku tego wagonu, patrząc tak jakby w dół, to oni wchodzą po półkach na bagaż. Ja sobie pomyślałem, nie, półka na bagaż nie jest w stanie wytrzymać więcej niż jednego takiego dorosłego człowieka. Nie, ale nie no, udaje im się, no, są to takie... Czemu Bo... nie? No jakby półka na bagaż to nie jest nic bardzo wytrzymałego. To jest ja plasty. pamiętam z czasów jak się jeździło na obozy, że tam po, po kilka osób leżało. Ale ty myślisz o takich przedziałowych? Mhm. A ja mówię, o to jest Aha. tak jakby wagon bezprzedziałowy. To są te takie półki, na które możesz położyć plecak co najwyżej. W sensie tej wielkości też, nie? I one są takie, no to jest taki, wiesz, plastikowe przęsło z takimi jakimiś metalu, metalowymi rurkami, nie? No, ale jakby wszystko w kupie trzyma ten plastik. Nie masz szans, żeby ktokolwiek na to wszedł. A jeszcze więcej, więcej niż kilka osób to już w ogóle. No, jakby ten film ma dużo takich głupotek, ale ogólnie wybaczam mu, bo jak na film o zombie jest fajny, ta formuła jest taka ciekawsza, a, i jest dużo skakania między kilkoma grupami bohaterów, co też dodaje tak jakby trochę dynamiki, bo wiemy, że ci, jeśli wiemy, że ci na przykład są bezpieczni, to ci teraz nie są i muszą gdzieś uciekać, albo się bronić, albo robić coś. Jest też dość dużo dramatyzmu, jak już może wspominałem, ale to jest taki dramatyzm w tym dobrym wydaniu, bym powiedział. W sensie no jest taki Okej, okay, zombie jedzą ludzi. Jest to tak. dramatyczne, kiedy ktoś, kogo znasz, zostanie zjedzony na twoich oczach. Jest, jest, jest to okej. Okay. Jest spoko. Chyba, że tej osoby nie lubisz. No chyba, że tej osoby nie lubisz. Takie rzeczy też się zdarzają. Ale jeśli, jeśli macie ochotę na film o zombie, ten jest całkiem niezły. To nie jest jeden z tych, który jest takim guilty pleasure. Ten jest taki, taki spoko. Warto, warto obejrzeć, jeśli jest się fanem gatunku. Mm. I za niedługo wychodzi druga część. Wychodzi druga część? Co? A, A Wiesz, dlaczego... Zrobiłem? dlaczego druga część? Po co? Bo pieniądze, Sam, bo pieniądze. No tak, tak. ale pytanie, Ciekawie, czy będzie to robił ten sam gość w takim razie. Also directed by... Tak, okej, okay. o. Oh. Jest co? Jest animowana jakaś część? Co? Nazywa się Seul Station. Robiona przez tego samego reżysera. Animowana. Muszę to obejrzeć teraz. to też jest to zombie? Tak, tak. Animated no to zombie. Też. Film. Ej, to brzmi fajnie. Muszę to sobie obejrzeć. No dobra, w każdym razie. A, i wspominałem, że ma debilną nazwę, no bo ma, bo jakby ta nazwa tego filmu w oryginale to jest Pociąg do Busan, przy czym w Polsce jest wydany jako Zombie Express, bo, bo nie wiem, bo patologia albo coś. I z tego, co widzę, oficjalna polska nazwa miasta Busan to jest Pusan, czy spry. Tak, to prawda, ale wydaje mi się, że Busan w koreańskim to też jest Pusan, więc to jest nawet chyba lepsza nazwa. Dajcie mi sekundę. Tak, Korean pronunciation, Pusan. No. Pusan to jest lepsza nazwa. Train to Pusan. Tak. No. Eee, dobra. Dzie dzięki Salem za, za, za, za tą recenzję. Jak jesteśmy przy wschodnich klimatach i yy, niekoniecznie związanych z, z Japonią i Koreą, to pozwolę sobie mhm. y, ja przyjąć wątek, a mianowicie całkiem niedawno udało mi się dostać y, wydane przez Non-Stop Comics y, pozycję graphic novel. Y, tak, opowieść obrazkową, graficzną. Tak. Nie, mówi, nie mówi się już na takie rzeczy komiksy. Y, mianowicie mam tutaj na myśli PTSD. Mhm czyli komiks francuskiego y, autora y, Guillaume Singue, okay. który y, znany jest przede wszystkim, albo między innymi, możecie go kojarzyć z tego, że y, tworzył y, dla studia Ankama, Ankama Studio, czyli twórców Wakfu i Mutafukaza i po postanawia swoich sił jako y, właśnie Twórca komiksów i komiks jest świetny. Zakochałem się od, pierwsze, od pierwszego kadru. I jak go poleciłeś, to ja go też kupiłem i przeczytałem. I potwierdzam, jest jest bardzo, bardzo fajny. Jest super dobrze narysowany i ma też bardzo ładne wydanie, jeśli jest się fanem okay. tego typu rzeczy. Tak, ogólnie akcja dzieje się w japońskim, znaczy w jakimś azjatyckim mieście. Które tak. jest kilka lat po bardzo dużej wyniszczającej wojnie, która niekoniecznie była popierana przez mieszkańców tego, tego kraju. Główna bohaterka. Mm. Jaki tam? June. June. June jest po prostu weteranem wojennym. Cierpiącym na syndrom stresu półrazowego. No. I razem z, z nią odkrywamy przygody w tym y, bardzo kolorowym i wesołym miasteczku. Y, wszystko jest podlewane stosem depresji i, i tak, choroby wypełni... psychicznej. Tak, miasto jest też wypełnione takimi weteranami wojennymi, nie? Którzy trochę Który sobie nie radzą z życiem. Skończy, skończyli jako bezdomni, ponieważ y, po wojnie stali się bezużyteczni. Tak i muszą odnaleźć swoje miejsce w nowym, wspaniałym świecie, w którym ich wojskowe wyszkolenie na nic się nie przydaje, a tylko to potrafią robić, potrafią zabijać i strzelać. Tak. Wydaje mi się, że nie warto tutaj aż tak się w fabułę zag... w sensie ta miniatura, którą powiedziałeś jest całkiem niezła, bo tam mimo wszystko to też jest fabuła, którą warto sobie zobaczyć. Um... Kreska jest bardzo przyjemna, cały, cały komiks jest kolorowy. Tak, Ta tak, jest tak pierwsza... ja, ja, ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem zawsze tych kadrów, które są szerokie i pokazują więcej e, przestrzeni w tym komiksie, mm -hmm. ponieważ e, nie wiem, czy to jest kwestia już mojego jakiegoś e, myślenia obrazami, czy też po prostu sam twórca dał radę tak to zrobić, że kiedy widzimy kadr, w którym jest jak gdyby taki szeroki rzut na targ, to, mhm. to ma się wrażenie, że faktycznie słyszy się gwar ludzi, którzy się tam przepychają. Tak. Gdy tak. Jest kadr, w którym e, jest pokazane miasto z góry, a pada deszcz. bo mhm. po prostu słyszymy, jak te krople deszczu uderzają o, o metalowe elementy elewacji i wydają ten taki charakterystyczny deszczowy dźwięk. Tak. Jak gdyby tutaj naprawdę artysta, artysta włożył w to serce i zrobił to z niesamowitym pomyślunkiem, dając dodatkowy, tak. dodatkowe życie w, w kadry. I jeszcze w sumie, pomimo że to jest taka historia depresji, to ktoś mógłby się spodziewać, że będzie to takie wszystkie szarobure. Nie, to jest super jaskrawe, super takie... Pe pełne kolorów różnych. więc są malowane akwarelą chyba, nie? Tak, tak wygląda, to prawda. Wygląda tak akwarelowo. Się... No jest w każdym razie bardzo stylizowane na takie yy, stare mangi. Nie wiem, mi się to kojarzy z takimi starymi mangami, które, które gdzieś tam przewijały mi się przez, przez dzieciństwo. No. Właśnie. Uh, jest uh, fajn, fajne jest też to takie wprowadzenie, ponieważ przez pierwszych kilka stron w ogóle nie ma żadnego tekstu tak naprawdę. Jest tylko taki um, historia obrazkowa i dopiero potem pojawia się jakikolwiek tekst. To jest zawsze fajne wprowadzenie. Um, no To jest fajne czyst... wprowadzenie, ale na przykład spel w ostatnim przystanku zrobił z tego cały. Całą, całą książkę. Nie wiem, czy czytaliście ostatni A. przystanek Spela. Nie, Nie, nie, czytałem. nie czytałem. Znaczy, czytaliście, tam nie ma ani słowa tekstu, więc najwyżej można nie, oglądać. Nie, nie to. widziałem. Tak. Skojarzyło mi się dlatego, że właśnie mam obok na półce i teraz go prze przewertowuję i trochę nawet synergia i kolory są bardzo podobne w obu, w obu projektach. Mhm. No w sumie też może tematyka trochę, nie? Bo spell zahacza bardzo takie trudne tematy. Mm -hmm. A tutaj jest fajnie, fajnie też w sumie pokazany ten stres e, pourazowy. Jak tak się chyba powinno być, stres pourazowy po prostu. Syndrome. Syndrom. Stres. Syndrom. No, to jest, jest bardzo, bardzo ładnie przedstawione to i tam e, chyba w posłowiu jest nawet powiedziane, że autor się interesował tym jak to wygląda i. Tak, jak, jak, się, ludzie... jak to się leczy, jak się z tym radzi i, i co się z tym robi. Tak więc, jak gdyby postarane było. Tak, było postaranko. Mówiąc językiem internetu. No. Więc jeżeli macie aktualnie non-stop ma bodajże do końca wakacji, minus 50% na swoje komiksy, więc jeżeli macie wolne trzy dyszki, to. A że tak dopytam, jeszcze nie wiem, czy o tym zahaczyliście. Czy poza w zasadzie tą warstwą wizualną czy cieszenia oka, to jest coś jeszcze w tym komisjach? Nie wiem, jakaś głębia? Powiedzmy, że fabuła niekoniecznie, ale powiedzmy ty... jakiś wątek? Eee, Według mnie, fabuła mo... mogła być bardziej skupiona, ale jest całkiem dobra. Jak gdyby jak na pozycję, która liczy tam, nie wiem, 200 parę stron, mhm. to, to jest bardzo dobrze wyeksploatowana i chyba jest po prostu takim bardzo fajnym e, zamykaczem, nie? w sensie to nie. Jest, ciężko jest tutaj wymyśleć coś nowego, nie? coś dłużej. Myślę, że wszystko jest wyeksploatowane, ma odpowiednio duży czas antenowy, e, czas kadrowy, jest kilka postaci, i... które tam w jakiś sposób mają swoje wątki. Oprócz tej głównej um, June, która jest jakby główną bohaterką po prostu. Nie? To jest tam jeszcze, jeszcze parę postaci, których wątki są w jakiś sposób tam pokazane, wyeksploatowane też fajnie. Coś jeszcze chciałem, ale nie pamiętam. No nie wiem ja... ja polecam, bo po prostu zakochałem się od pierwszego kadru. No i ogólnie od rozpakowania książki, ponieważ zamawiając ją ze strony, spodziewałem się, że będzie po prostu e, gło, miękka okładka, na której będzie ta grafika, którą przedstawia e, to, co, co widać na stronie. A czyli, jest twarda, czyli i A jest twarda i, i naprawdę jest świetnie wykonana. Tak. Naprawdę robi to, bardzo a, dobre interne... pierwsze wrażenie. Tak, to y, przednia okładka to jest on, jest taka jak to powiedzieć, taka tekstura trawy i w niej są wycięte litery PTSD, które jakby przez te litery widzimy ilustrację z pierwszej strony pod okładką, która ma tam główną bohaterkę i na tle dwóch postaci, które leżą na podłodze i psa. No, jest, jest super naprawdę to wydanie też mi się bardzo podoba. I jest dostępna też stacjonarnie, więc jeśli macie awersję do kupowania online, to ja kupiłem stacjonarnie ją w sklepie z komiksami po prostu. No. Lecimy dalej. Tak. Lecimy dalej. No dobra, no to, to chyba pora teraz znowu na te azjatyckie klimaty w japońskich klimatach, I... czyli animu które bym chciał polecić tym razem. Mm -hmm. Jest to Kaguya Sama Love Is War, e, czyli obecnie już dwusezonowe animu, mm -hmm. e, które w, od razu zaskarbiło sobie w zasadzie serca wielu mango zjebów na świecie. Tak. E, jest bardzo wysoko w rankingach. Może tak chociażby się na samego mala powołam, ma 8,9 na 10 oceny. I o czym to jest? Jest to anime mówiące o miłości w liceum, czyli w zasadzie bardzo stereotypowy motyw spotykany w anime. Tylko co to jest takiego dziwnego? To, że o ile w większości tego typu anime, czy też mang problem z wyznaniem uczuć jest czystą nieśmiałość dwóch bohaterów, o tyle tutaj bohaterowie są bardzo inteligentni, czyli przewodniczący szkoły Niuki Shirogane i jego zastępczyni Kaguya Shinomiya. Hmm. I dobrze wiedzą, że coś ta druga osoba do nich czuje, tylko problem mają z tym, że wiedzą, że ten świat wygląda w ten sposób, że jeśli jedno wyzna drugiemu miłość, to znaczy, że w tym momencie przegrało. To ono jest na straconej pozycji. Tak. Mają taką dumę w sobie, no nie? Tak super proud, że, że, że, że to nie, nie mogą się zniżyć do czegoś takiego, jak oddać emocjom, bo na Tak. I jest to anime o tym, jak w zasadzie ze sobą walczą po to, żeby zmusić tą drugą osobę, że przyznała, co do niej czuje. To jest Death Note, tylko główni bohaterowie nie chcą się zabić, tylko w drugą stronę. Chcą się nie. narodzić. Tak, dokładnie. <laughs> To matki, jest matki. o niemowlaka, o walczących w łonie matki, na rodziny. Tak, główny bohater Miyuki jest y, przewodniczącym, który... Bo, tak, akcja dzieje się w ogóle w szkole dla super elit. Także i główny bohater jest jednak tym gościem, który przyszedł nie do końca właśnie z jakiejś tam super rodziny, ale po prostu jest bardzo pracowity, poza tym, że się uczy, też się pracuje, pomaga w domu, po, oczywiście jego ojciec jest roz rozwiedziony, bo to nie może być prosta sytuacja w domu. No jasne. Także musi się jeszcze zajmować przy okazji domem. E, zaś e, Kaguya, główna bohaterka, jest córką jakiegoś super w zasadzie CEO, nie wiadomo jakiej organizacji na świecie, który nawet nie odwiedza domu, także zajmuje się nim służba e, i sama jest też trzymana pod kloszem też prowadzi do wielu, oczywiście, jak to w przypadku takiego komediowego animu, prowadzi do wielu heheszków i śmieszków. Poza tym trzecią, powiedziałbym też główną postacią w tej serii jest narrator, który jest w super w zasadzie, jakby to powiedzieć, nie chaotycznym, tylko takim zaangażowanym w to, co się dzieje na ekranie gościem, który po prostu krzyczy, tak? dlaczego ktoś postąpił w taki, a nie inny sposób, tłumaczyć całą tą akcję, jak można powiedzieć speaker na wyścigach koni. Nie wiem, na pewno kagoja jest na podstawie mangi, jeszcze do niej nie sięgnąłem, nie wiem, czy to nie jest przypadkiem Forkoma, ponieważ odcinki składają się z tych kilkuminutowych bloków w zasadzie. Czyli powiedzmy, na jeden odcinek są jakby takie cztery, pięć historiek, które powiedzmy mają jakieś takie zakończenie. I zawsze pod koniec tego też narrator mówi w zasadzie, kto wygrał ten rundę. Kto jest moralnym zwycięzcą tego pojedynku. I cóż, co mogę powiedzieć? Po tych dwóch sezonach bardzo podoba mi się to, że nie wpadli w takie błędne koło w zasadzie tego, znaczy właśnie wydawało się powielanego pomysłu, że ciągle jest ta walka właśnie o to, żeby jedno powiedziało drugiemu, co czuje. Że cały czas są znajdywane jakieś inne powody, na przykład podanie numeru telefonu sobie nawzajem, albo to, że jedno w sumie skądś wie o tym, że drugie ma urodziny tego dnia. Czy powinno się do tego przyznać, czy to nie będzie pokazanie, że mu zależy na tym. O Jezus, Maria, no tak. Przecież. Przecież tak. No, albo zrobienie wspólnego zdjęcia, tak? W jaki sposób podejść, że mieć to wspólne zdjęcia, a żeby nie wyszło, że, że, że komuś na tym zależy? Tak. Mm. I jest to faktycznie moim zdaniem bardzo, bardzo śmieszne. Nie, jest, jest dobre. Ja pamiętam, że się dobrze całkiem bawiłem na tym. Troszeczkę przypominało mi, nie wiem, czy kojarzysz serię e, Takagisan. To jest chyba Karakai Jozu no takagi w pełnej nazwie. To jest mm -hmm. o to jest o takim chłopcu z chyba Gimbazium, którego, który ma koleżankę z klasy, która ciągle go wkręca w coś. Tak, nie? tak, tak. E, po prostu robi sobie z niego jaja i on próbuje się odegrać, ale ona zawsze ma tak jakby asa w rękawie, w sensie e, wiedziałam, że o tym pomyślisz, więc... No. Taki gambit, nie? Tak, tak, tak. Właśnie taki, jak się nazywa... Był, była na to nazwa, to jest jakiś tam gambit, e, że zawsze masz odpowiedź na coś. E, taki trop w... To było z gargulców chyba. No. Możesz poszukać. Ale... E, a... za Zana to Gambit, jeśli. Tak, Zanato to tak. Gambit z... dokładnie. Zana to Gambit is a plan for which all foreseeable outcomes benefit the creator. No, dokładnie. Jak Sherlock Holmes no. albo ten drugi, drugi Jojo. No, tak, tak. Dokładnie. Tak, i, i tutaj też Twoją... ten, w zasadzie... no sorry, że ci przewyżeję jeszcze tak, tak od regresji odnośnie Sherlocka Holmesa. Ostatnio jakieś studio zostało pozwane przez yy, tych przez spadkobierców yy, praw do książek Doyla o to, że no. w jakimś serialu czy w jakimś filmie Sherlock Holmes okazał uczucia wobec kogoś i był miłą osobą. O nie. No zepsuli postać. No zepsuli, to prawda. To no, tak jakby pokazali kurde, Chciałem coś o papieżu powiedzieć, ale nie. Nie, wypa nie wypada. No. Nie wypada. A, tak, tak. To nie ten podcast. Pierwszy, szkolimy z tym drugim. To prawda, to prawda. No. Trzech szkalowników podcast. <laughs> Zaś zapisuj, zapisuj. Prawda, podcast. podcast. E, dobra, tak jeszcze przechodząc do konkluzji, e, bardzo fajne jest też w tym animu to, że faktycznie widać oprócz tej takiej powiedziałbym właśnie forkomowej, e, forkomowych żartów, czyli takich właśnie krótkich scenek rodzajowych, że autor do czegoś dąży. Też zadałem pytanie w sumie o tą serię na naszym Discordzie Inside Baseballowym i dostałem odpowiedź, że, której nie sprawdziłem, ale ufam, że autor przyznał też jaki ma plan na to. W sensie, że już powiedzmy, ma zapanowane mniej więcej ile rozdziałów będzie miała cała manga. Więc ma też pewnie jakiś plan, który za tym idzie, do czego to wszystko zmierza. I po tych pierwszych dwóch sezonach widać właśnie takie, jak powiedzieć, kamienie milowe mhm. historii, które coś tam zmieniają, na przykład to, że jakaś osoba dołączy i dlaczego do, do, do Rady Samorządu, czy z, z samorządu uczniowskiego w zasadzie właśnie, albo dlaczego dana postać się tak zachowuje dlaczego ktoś jest taki skryty, albo dlaczego ktoś tak nie ogarnia rzeczywistości. Mm -hmm. Jest to bardzo fajnie pokazane i faktycznie poza tymi chyżkami człowiek który ma takie przywiązanie do tych postaci, przynajmniej w moim wypadku. Także z mojej strony bardzo polecam. Od razu mówię, że drugi sezon jest jeszcze lepszy, co rzadko się zdarza niż pierwszy. Trochę no, jeszcze to bardziej włama się. Przerywa. nie wiem, czy to po... Nie, u mnie jest spoko. Aha, tutaj to jest to po, po mojej stronie, dobra. A chyba tak. Wow, aż sobie zapiszę w kalendarzu. Tym razem nie przerywam z mojej winy. E, że w drugim sezonie jeszcze bardziej przełamali tropy, które, które w pierwszym mimo wszystko nie były aż tak schematyczne. Mm -hmm. I to jest jeszcze fajniejsze właśnie. I wydaje mi się, że może nawet pokuszą się o trzeci sezon. Poczemu bo... by nie? No. Jeśli kogoś to interesuje, to twórcą tego animu jest A1 Pictures, które... Zawsze poziom dziś moim zdaniem trzyma. Mm -hmm. I, I raczej nie wyrzucają się to No i co, tyle. A1 robiło. Co, co oni jeszcze robili? Eh, sort Art Online na przykład. Szgadzł no, tak. czyli z tak. i Pianista Tak, ok, jeśli chodzi o jakość. E... Chociaż robili też Ace Torni, nie? Które było średnie mocno. Eem, bardzo no. możliwe. Chociaż tak nie kojarzysz. Chociaż powiem tak, i Sajator mi to wiedziałem, że nie będę oglądał. No. Inna sprawa. Ja jestem też dużym, ten studio, także oni mają tam ponad, na pewno ponad 100 tytułów na koncie. No. Okej. Okay. no kogo ja sama, ja też. Ja nie ja widziałem parę odcinków, bo było absolutnie spoko, naprawdę, naprawdę porządne. Takie. Właśnie ciekawe. Co sprawiło, że nie do końca. Ciekawości. Wydaje mi się, że zacząłem oglądać coś innego po prostu. Być może to jest to, że zacząłem oglądać Jojo wtedy znowu. No wiesz co? To jest to, jest to co... no, Ale wiesz co? Bo ja wcześniej czytałem ten part, który teraz oglądam, i tak to jest inny experience trochę. Zabić kaguje Jojo. No dobra. No ale Jojo no Swoją drogą, tak, e, jeśli mogę wspomnieć i kogokolwiek tobie interesowało, e, piąty sezon Jojo ma strasznie dużo, ja nie pamiętałem tego aż tak z mangi, ale miało strasznie dużo takich zdupy rzeczy wymyślonych, co jakby nie zmienia faktu, że to nadal Jojo i nadal jest enjoyable, ale trochę, trochę, trochę tak e, autor pojechał, że trochę za dużo takich zupełnych aspól e, rozwiązań, e, konfliktów było. Mm, no, ale to tam da się wybaczyć, bo to Jojo no, dobra e, Dobrze. To, do czego chcę tym razem to yy, ja może powiem o takiej grze tym razem która się nazywa ARMS i to jest gierka chyba first party Nintendo wydana tylko i wyłącznie na Switcha. więc jeśli nie macie Switcha to sorry, kupcie Switcha, to jest bardzo dobra konsola ARMS to jest gra Nintendo, która jest bijatyką ale nie, nie jest taką bijatyką jak są Smashe, tudzież jak są no nie wiem, Tekeny Street fightery, i tak dalej to jest dużo prostsza bijatyka bo w sumie opiera się na czterech guzikach zasady są takie, że widzimy to z perspektywy z zapleców naszej postaci, tak samo widzi oczywiście przeciwnik i mamy dwie postacie, lub czasami więcej, ale tam w najprostszym wariancie, dwie postacie na arenie, które sobie po niej mogą chodzić i mają takie dłonie na sprężynach, jakkolwiek to nie wygląda. Jeśli wpiszecie arms switch, to będziecie wiedzieć już o czym mówię. One mają po prostu jakby od ramienia do dłoni jest taka sprężyna, która się rozciąga po prostu i mamy dwa guziki odpowiedzialne za to, za uderzanie każdą z tych pięści. Mamy guzik, który jest skokiem, jest guzik, który jest takim unikiem jakby, można blokować, ale jakby cały sęk tej gry to jest oczywiście cały czas mówię, biatyka. Cały sęk tej gry jest taki, że jest bardzo prosta ale jednocześnie przez to, że jest trójwymiarowa i jakby sposób bicia jest taki ciekawy, to jest taka trochę bardziej strategiczna, by się powiedziało, bo to jest tak, strzelając pięścią i wychylając analoga tak jakby, na przykład, nie wiem, jeśli rzucę lewą pięść i wychyla analoga w lewo, to ona poleci po łuku w lewo. Zależnie od tego, jaka to jest pięść, bo można sobie ustawić różne... Końcówki tych pięści, tak jakby, to ona zrobi większy lub mniejszy ten, jak się mówi, ten łuk. I oczywiście to polega na tym, żeby móc zakręcać tą pięścią tak, żeby trafić przeciwnika, który unika. Rzucając dwie pięści naraz, robimy chwyt, czyli cios, który jakby wykonuje się pomimo tego, że przeciwnik może blokować jeśli jedna z tych dwóch te pięści zbijają się w powietrzu czyli jeśli przeciwnik rzuci pięść i my rzucimy pięść to one się zbiją w powietrzu i dopiero po chwili wrócą do właściciela są różne klasy tych pięści są ciężkie, średnie i lekkie ciężkie pięści zbijają te lżejsze ale są wolniejsze no jakby jest to takie bardzo kamień papier nożyce ale jest to o tyle fajne, że jak, jak to tłumaczę, to może nie wydaje się takie proste, ale to jest naprawdę bardzo łatwe do skumania. A, okej, okay, to, to jest lekka pięść, czyli na przykład ustawiam sobie tutaj lekką, tutaj średnią, przeciwnik atakuje ciężką, no to nie mogę zbić jego pięści, tylko po prostu muszę uskoczyć. Jest to też takie fajne strategicznie, bo nie można spamować ataków, tak jak często ludzie pod, e, lubią robić, nie znając danej bijatyki, czyli jakby nie opłaca się wciskanie wszystkich czterech guzików na raz. E, I jest, jest mimo wszystko bardzo, bardzo proste. E, jakby no chodzenie po prostu analogiem postacią w 3D, to jest taka super prosta rzecz. E, lewa, prawa pięć są też bardzo łatwe do ogarnięcia, a ewentualnie. Jakieś bardziej schowane mechaniki w stylu y, charge'owanie czy coś, ale to jest już y, nie jest potrzebne aż tak na jakimś takim bazowym poziomie. To jest fajna gra, żeby pokazać komuś, że Ej, chcemy zagrać w coś, co nie jest trudne, a możemy zagrać przeciwko sobie. Okej, okay, no to ARMSy właśnie, czyli taka gra, która, której łatwo się nauczyć, ale ciężko jest ją zmasterować. Um, dochodzi do tego, że jakby jest kilka postaci, które działają w trochę inny sposób, na przykład, nie wiem, jedna postać nie ma skoku, tylko lewituje po prostu, jest postać, która jak blokuje, to ma jakiś tam premię do ataku następnego, jest postać, której jak trafi atak, to ma jakiś efekt, nie? To są takie małe rzeczy, które dają ci jakąś preferencję do postaci, ale jednocześnie wszystkimi postaciami gra się nadal dokładnie tak samo, czyli macie pięści na sprężynach i po prostu bijecie się i to jest kto szybciej zbije przeciwnika tak jakby, więc uh, niestety jest tylko na Switchu, ale jeśli będziecie mieli okazję, to ja osobiście polecam po prostu obczaić, bo to jest ciekawa gra, jest też uh, jakby od strony projektu rozgrywki jest bardzo dobrze wykonana, bo to gra Nintendo, halo? Ale jest też po prostu przyjemna. Jeśli nawet nie podchodzą wam takie typowe bijatyki, jakieś tam, nie? Wiem, Mortal Kombat, Street Fighter, czy Tekken, czy coś, czy nawet te takie light bijatyki, jak Super Smash Bros. czy Brawl Hala, czy coś takiego, to to może wam podejść, bo to jest takie trochę, trochę inne, trochę prostsze, ale nadal nie prostackie. Może tak. To ja mam takie dwa typowe pytanka. Pierwsze, czy jest tu może jakiś system handicapu? Bo tak sobie myślę, jakby na przykład nie wiem, w rodzinie chcieliby no. ludzie w to zagrać. Powiedzmy, wiadomo, że nie wiem, ktoś tam o wiele mniej gra w gierki, nie? To żeby nie czuć się w takiej zasadzie od razu ro rozwalony na początku. Czy Aha. da się jakoś postawić poziomy dla konkretnych kontrolerów? Hmm, postawić, to znaczy, a wiesz, jak to jest, kojarzysz grę Micro Machines? Taką, hmm, taką z nes bodaj? Mm -hmm. Tak, tak już to było Coś takiego, no, że tam nie było, róż... znaczy tam tak jakby nie było poziomu trudności, tylko handicapem była postać, jaką wybierzesz. Bo tak jakby jedyne, co zmieniała dana postać to to, że była albo wolniejsza, albo wolniej się rozpędzała, coś takiego. To tutaj jest trochę coś takiego. Jeśli chcesz z kimś zagrać z handicapem, to weźmiesz sobie na przykład albo jakąś postać, która jest wolniejsza po prostu chociaż one też, wiadomo, mają swoje jakieś perki, albo weźmiesz na przykład dwie takie same pięści i to jakieś lekkie, żeby nie bić za mocno przeciwnika. Nie W sensie możesz się sam handikapować, tak jakby. W taki sposób. Tak. Dobra. A jest... drugie pytanie no. jeszcze, yy, czy jest do tego pracowany już może jakieś Nintendo Labo? Czyli te A... yy, yy... dodatki. Nie, ale można, bo ten Switch ma te Joy-Cony, no nie? I Możesz no. grać tym guzikami, a możesz też dosłownie machać pięściami, żeby atakować. Aha, I, że wyrok, tak, że wyroto, to, to jest. Tak, jest, jest fajne, bo y, normalnie, żeby zrobić blok, to po prostu wciska się analog w tej grze, no nie? I wtedy postać robi takie, krzyżuje ręce, tak jakby przed sobą. I grając na, w, tym, w tej opcji, gdzie machasz pięściami, to też krzyżujesz ręce i to jest blok. To jest y, fajne wykorzystanie hmm. tego. Można w ten sposób grać i to jest jakby full, full sprawny, że tak powiem. To chyba nawet na jakimś turnieju ktoś tak grał, bo normalnie kiedy się gra w tej wersji guzikowej, że tak powiem, to nie da się podkręcić dwóch armów w różne strony, no nie? Czyli jeśli rzucasz jeden po drugim i wychylisz w lewo analog, to odchylisz tor tylko jednego, a tutaj kiedy masz oba tak jakby niezależne, to możesz je podkręcić w różne strony i tak jakby mieć trochę większą swobodę tego, jak, jak atakujesz. To też super brzmi. Tak, to jest, to jest fajne. Ja nie jestem aż tak bardzo fanem machania łapami przy graniu, bo się zawsze boję, że w coś walnę, ale jeśli ktoś jest, no to jest taka opcja. Gdybym miał Nintendo, to bym kupił. Polecam. Switch jest bardzo fajny nadal. Jest super. Jeszcze długo będzie. Też tak uważam. Ja wiem. Jest, świetnym, ale... aj, aj, aj. jest świetną platformą do grania w Indyki. No, Switch to jest krótka, O NDS-ie moja ulubiona konsola. NDS był najlepszy kiedykolwiek. Ale Switch jest bardzo porządny nadal. Pomyślę. No, bo te, wiesz, tam stacjonarne konsole to jest zazwyczaj PeCet tylko, że ma parę gier na wyłączność, a Switch to jest jednak coś takiego innego, fajnego. Ajwaj. No wiem, że ajwaj. A propos konsoli, które są po prostu PeCetami z grami na wyłączność, ostatnio czytałem jakieś komentarze odnośnie tego, że Horizon Down Zero ma wymagania sprzętowe i się PC Master Race śmieją, że komputer sprzed 10 lat jest w stanie to uciągnąć. No, nie wiem, i... to jest 4 nie? No tak, ale wiesz, jak gdyby Szambo wybiło, nie? Bo pokazali swoją wyższość. No tak, ale e, wiesz, tam, tam tych PC Master Race to nie warto słuchać. W sensie każdy gra na tym, na czym mu jest wygodnie. Tak naprawdę. Wsz wszyscy mają pc Tylko że niektórzy mają pc z Windowsa, a niektórzy mają z Softem od Ten. Od Sony po prostu, nie? Wychodzi na to samo. Zastanawiam się nad Switchem, jak może. Nie wiem, Ringfit będzie normalnie dostępny. Jak co będzie? Ringfit normalnie dostępny w a, Polsce, bo ja słyszę o to dramy. Ej, właśnie słyszałem, że Ringfit jest bardzo fajny i chciałbym go spróbować, szczerze mówiąc. Nie wiem, z czego to wynika, ale strasznie ludzie mają problem z tym, że go kupić w Polsce. Wydaje mi się. że są takie małe, czy. Mało, mało, jakby dystrybutor mało zamówił, bo stwierdził, że pewnie nie będzie zbyt popularne, a to nie jest tani sprzęt, więc nie opłaca mu się na zapas kupować. Tak bym strzelał. Jest to możliwe. Ile on kosztuje? 4 stówy. No tak. Coś, coś A takie... ja pamiętam, ostatnio znalazłem tą gierkę na Switchach, że gra się na bębenkach. A, Tajko. Taj... Tak, i wersja z bębenkiem na Switcha kosztuje tam 7 stówek. No tak, ale to jest chyba dlatego też, że ta wersja z bębenkiem jest tak jakby tylko na rynek japoński, więc faktycznie trzeba ją sprowadzić, żeby ją mieć. Kurde, jakby było w Polsce, to już musi nawet nie zastanawiałam od <grym> No wiesz, jakby możesz, możesz kupić na dół. <grym> no, wiem, sprowadzamy. Czekam, aż wydadną Donkey Konga z y bongosami. O, bongosy, kurwa. Najlepszy ten pad. No, to prawda. No. Coś jeszcze chciałem. A, tak, jak już jesteśmy przy kontrolerach do gier. Czy wiecie, co to jest hitbox? Bo ja ostatnio wszedłem w dziwny świat kontrolerów do gier, o których nie wiedziałem. I. Hitbox to jest Właśnie, że nie. Hitbox to jest ten, to jest to jak trafisz przeciwnika. Tak, bo. to jest nie, to. Nie, ale w każdym razie, bo każdy wie co to jest arcade stick, no nie? To jest taka gałka plus ileś tam guzików, którymi można kontrolować gry. I ogólnie wie się, ludzie grają na tym w bijatyki, ale potem wchodzisz w alternatywy dla tego, dla fighting sticka, są takie inne rzeczy. I hitbox to jest, ja osobiście na tym grałem i to jest bardzo spoko, kontroler tak ogólnie, to jest coś takiego, że ma się ustawione guziki, te takie właśnie te okrągłe, które normalnie są pod prawą ręką, w formie takiej jak WSAD i spacja, czyli pod serdeczny, wskazujący i środkowy palec i kciuk guziki i one są jako directionale e, czyli wbrew pozorom górny guzik jest e, kucnięciem, a guzik pod kciukiem to jest do góry, nie, to, bo to logiczne czy coś. E... No są w takim optymalnym ustawieniu dla palców. Nie? Tak, tak, tak. Jest, jest to bardzo fajny kontroler, ale potem wszedłem głębiej. Jest Tylko nie pamiętam jak to się nazywa, jest to samo, tylko, że zamiast tych guzików, właśnie ustawionych w taki sposób, żeby to było wygodnie, jest dosłownie WSAD z klawiatury wsadzony. Coś w masz? Sensie, z klawiatury na czterech switchach, tych takich klawiaturowych. To, to mnie dość bawiło, I, ale no cóż, no niektórym, niektórym się lepiej na takim gra kim jestem, żeby oceniać. Ale do tego jeszcze jest. E, to ta firma, która robiła hitboxa, zrobiła taki jakby pomiędzy, że naraz ma się gałkę analogową, naraz ma się te guziki hitboxowe i dzięki temu można jakieś tam super skomplikowane ruchy łatwiej robić. To jest taki jakiś dziwny wynalazek. Wiem, że ludzie troszeczkę narzekają na to, że właśnie w jakichś tam fighting games niektóre ruchy, które są dużo trudniejsze, to na tym wykonuje się dużo łatwiej, i że powinni to zbanować, ale no. Nie, nie wiem, na czym, na czym stanęli. Sion. Teraz Cię troszeczkę przerwało. Ca cały czas Cię przerwało. Nadal Sion. brzmisz jak roboty. Hmm... Spróbuj się, może odłączyć i dołączyć do Discord'a. Mhm. Raz. O. Powiedz coś. Nie chciałem tego robić. Discord sami to zrobił. Nie wiem, może teraz, jest, teraz jest ok. No dobra. To dorzucam, co dorzucałem wcześniej, że na takie tematy możesz porozmawiać z naszym Insight baseballowym Tumawie. Facem hmm. odbiotyp. On się pewnie prowadzi no, w ten świat. Tak, ale wiesz, mam, mam tam parę znajomych, którzy są bardzo into i też tam po prostu byłem zdziwiony jakby mnogością tych różnych opcji do kontrolerów. Bo mimo wszystko większość ludzi, jeśli gra właśnie na jakichś takich profesjonalnych rzeczach, to grają po prostu na fighting sticku, czyli mają gałę i guziki. A te inne są jakieś takie Mniej używane? Co nie znaczy, że są gorsze, of course, tylko jakieś takie... We need to go deeper. Tak, właśnie. właśnie. Bywają trochę dziwaczne. No. Ja na przykład odkąd mam pada do, z GameCube'a do Switch'a to tylko na nim ogrywam gierki. A, Chyba, tak. że to strzelanki to wtedy myśli klawiatura. Mhm. To jest A... naprawdę wygodny pad. No, ja czy on jest podłączany po prostu przez USB? Bo to jest kablowy, tak, no tak. nie? Okej, okay. hmm, czyli trzeba mieć switcha w doku. Mm -hmm. a, czy, Albo podpięty może być do kompa po USB, bo wykrywa go a, jako no. pad xboxowy. A, okej, okay, czyli xinput ma po prostu. Mm -hmm. A swoją drogą, czy um, on ma... Bo y, pady te switchowe... W tym chyba pro Controller też ma to, że na przykład jeśli celujesz w jakiejś grze, to możesz machać tym padem, i to ci daje taki, takie celowanie. Nie, ruchowe, e, on takie nie, jak... nie, on nie ma akcelerometra. I nie ma też A, okay. cyfr i nie ma też analogowych, spustów są cyfrowe. A, o, no to, to, jest to, tak, to... Przystosu... to jest po prostu, wiesz, pad przystosowany do switcha, wyglądający jak tak, pad tak. do GameCube. A. Rozumiem, rozumiem. Hmm. Znaczy, to z jednej strony brzmi spoko, że można go podłączyć do kompa po prostu i tak dalej, ale z drugiej strony do Switcha, to jak teraz sobie gram w tą Zelda Breath of the Wild nadal, to, to celowanie machaniem pada mi bardzo, bardzo dużo pomaga, bo kurde, celowanie na analogu to jest jakieś upośledzenie i czuję się jakbym miał dwie, pra dwie prawe ręce. A, a jednak z tym machaniem to jest jakieś takie, że można coś dokładniej zrobić. No. Ale to a drogo, drogo kosztuje taki padzik, bo w sumie... Ja wiesz co, nie wiem, dostałem go w prezencie na a. święta, więc... Okej. Okay. Hmm. Obczaję, obczaję, bo to w sumie brzmi dobrze i wszyscy zawsze mówią, że o, pad do Gamecuba, najlepszy. Z napierdalaczem, tak? No, tak, tak, właśnie, guzik do napierdalania ma. Ładniutki, pikaczowy. Mm. Tak, fajny. Nie wiem, czy widzicie, ale on po prostu stoi na nóżkach. On nie jest niczym podparty. Aha, on o. ma takie płaskie? Czy... Nie wiem, tak po prostu go położyłem i tak stanął, i nie chcę się obalić, i nie wiem o co chodzi. bo <grym grym grym> jest po prostu jest tak dobrze wyważony. Znaczy... Perfectly balanced as all things should be. Znaczy prawda jest taka, że on po prostu opiera się z tyłu o kabel, ale kabel działa na niego, jak. ale robi fajną robotę, fajnie to wygląda, jak tak stoi. W sumie ma fajne to, że ten od analogów ma tak jakby wcięcia. O właśnie, to jest rzecz, która jest w fighting stickach też, że właśnie, to się chyba restrictor nazywa, ma takie wcięcia, żeby input był w konkretną stronę tak jakby dokładny, no nie, czyli można sobie skosy ustawić bardzo dokładnie w ten sposób. To jest fajne. To okay, ja wam wrzucam, nie wiem czy wejdzie, zupełnego antagonista. To jest bardzo tani kontroler, który grał, na którym grałem przez dwie godziny w Overcooked. U. I cały analog się wziął i po praktycznie, jeśli chodzi o gumę. A nie, to ja używam po prostu pada od PS4, to jest mój ultimate pad, bo działa dobrze, jest fajny i, i lubię go po prostu. Jest, jest cool. I nie cierpię padów od Xboxa One, nie wiem jak ktokolwiek może mówić, że są lepsze. Dobra, jak już jesteśmy w temacie giereczek, to możemy jeszcze przejść na chwilę do giereczek, które nie potrzebują żadnych kontrolerów, switchów, <śmiech> za nie wiadomo jakie pieniądze, i why. a jedynie wyobraźni. Nieraz już mówiłem o papierowych RPG i no. dzisiaj chciałem Wam jeszcze polecić z takich, jakby to powiedzieć, z tego klimatu kanał na YouTubie Aha. O, o bardzo prostej nazwie Kanał Termosa, już wątpię. Okay. Termosa może kojarzycie, Wojtka Termiszewskiego, Być może jak mówiłem o baniaku, to też wspominałem właśnie o termosie. Tak, tak wydaje jest mi się. Jest to. Bo... Tak, no to tak w szybkim przypomnieniu jest to były członek kabaretu Limo, potem e, aktor Teatru Improwizacji, co zresztą też pokazuje na swoim kanale jako tak zwane solo novela. Gdzie robi takie 20 20-minutowe miniatury na zadane przez widownie temat. Tak. E, I... no. mhm. I, i wkręcił się też w zasadzie przez Baniaka właśnie w to, żeby wrócić na łono RPG Swoją drogą, już mi się przypomniało, jak mówiłeś o Baniaku, to mówiłeś o konkretnej sesji, ja nie pamiętam z czego to było, ale mówiłeś właśnie o nim, że on się tak super wkręcił w odtwarzanie tej postaci, którą tam dostał. To w Zewie Cthulhu pewnie. Tak, możliwe, możliwe. ale y, pamiętam, że jakby w tym kontekście był wspomniany ten gość. No, jakby co dalej współpracujemy, dalej polecam tę sesję. Jasne. A na jego kanale jest o tyle ciekawie, że też e, podchodzi do rpg z różnych stron, czyli hmm. po pierwsze mistrzuje w systemie kult, hmm. który może nie jest aż tak popularnym systemem, e, taki horror w zasadzie w czasach obron. Głównie rozgrywa się go chyba jako czasy obecne. Hmm. E, z drugiej strony jako gracz, gdzie ktoś mu prowadzi grę i w ten sposób na przykład e, grają w cyberpunkowy Neon City Overdrive. Aha. I na przykład coś, co, co obejrzałem już w trzech czwartych i chciałbym polecić, to jest sesja, która jest mistrzem gry i która jest jego własnym systemem, w sensie autorskim mm -hmm. systemem. A jak się nazywa? E, e, jest to, Jeśli chodzi o system, to nazwał go stołówka Aha. i jeśli chcecie poznać dokładne zasady, to oczywiście Termos ma już kanał na patronajcie. Aha. Na, na którym daje dostęp do swojego, czy to Discorda, czy grupy, na który można sobie te zasady ściągnąć. A I tutaj, w... tak, to... a tu poprowadził sesję czterodcinkową, którą nazwał Bubr 2050. Mm -hmm. Polegało to na tym, że po pierwsze od swoich patronów dostał trzy właśnie jakieś początkowe tematy. W mm -hmm. Spośród których jego gracze, ale też jego koledzy właśnie z którymi gra w Zeliektulu Baniaka, czyli Chociaż Abelard Giza, czy e, jezus Maria, nie Szymonie, Chimek, tylko, tylko jego brat. Nie zapomniałem teraz. E... A, ty. Pewnie tego nie słucha. Właśnie ten. Mm, tak, właśnie ten. E, I Śliwa, też znana od Baniaka. Mhm. E, wybrali sobie temat. Potem każdy z nich miał w jednym zdaniu określić jakąś zasadę tego settingu. Tam mhm. właśnie chodziło o to, że, że jakaś bardzo niecodzienna osoba podchodzi do wyborów wyborów prezydenckich w Polsce w 2050 roku. No i ktoś właśnie wymyślił, że tą postacią jest bubr, no i w sumie nikogo to nie dziwi, nie? No tak, to Pot przecież... Tak. Potem ktoś dorzucił jeszcze coś, jeszcze coś i potem e, e, określili swoje postacie, też w zasadzie e, każdy z nich miał dowolność co do tego. Jest to bardzo w zasadzie otwarty setting, ponieważ chociażby polega na tym, że w każdym z tych czterech odcinków no. Jak to Wojtek to określił, jest mm, część w tą i z powrotem. Mm -hmm. I o co chodzi, że każda sesja, właśnie ta godzina składa się z takich ośmiu scenek, mm -hmm. gdzie każdy po kolei z nich jest narratorem. Najpierw Wojtek zaczyna jako mistrz gry, ale potem już kolejną scenę, który jest graczem. Tak mówi, że okej, okay, to teraz jesteśmy w moim gabinecie, są te i te osoby, w telewizji widać powiedzmy właśnie spot wyborczy jakiegoś tam przeciwnika i opisuje tego przeciwnika. Mm -hmm. Pomiędzy scenami jeszcze wybierają, jakby mają licytację na punkty, w których wybierają karty, tak jak na przykład Oskarowy monolog. I to są mhm. bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ może, jedna postać może rzucić to w trakcie sceny i druga musi na podstawie tego, co ostatnio zostało powiedziane, stworzyć taki monolog, pod który jest potem podkładana jeszcze jakaś taka patetyczna muzyka. Aha. I to na przykład było, nie wiem, jak ktoś tam zakochał się na łódce, w, na Mazurach, w gościówce, która kochała czy coś takiego. I, I ktoś nagle rzucił tą kartę nie? i musiał z tego zrobić super monolog. Mhm. Także jest to bardzo ciekawy setting, polecam. No cóż, no. Miałobyś w skrócie, to jest w skrócie, polecam cały kanał dla Kurelopegi. No, to warte obejrzenia. Ja zawsze lubię sobie coś puścić w tle do słuchania. Jest to na pewno bardzo niecodzienny jeśli chodzi o takie właśnie kanały RPGowe podejście. No fajne, bo właśnie zazwyczaj te takie typowe RPGowe mogą być takie trochę nudne po jakimś czasie, nie? Takie mam wrażenie mm. czasami, że... Ja tam słuchałem paru tak. różnych i z niektórymi mam taki problem, że one potem się jakoś rozkręcają, jest niż coś ciekawszego, ale na początku są takie bardzo, bardzo typowe, i aż, aż się człowiek nudzi trochę. Tak, tu jeszcze chciałem dorzucić, że to na początku chciałem powiedzieć, że trochę wymaga profesjonalizmu, a może nie do końca, jeśli chodzi o RPG, a bardziej właśnie tego wyczucia, czym jest improwizacja, jeśli chodzi o ten akurat system. Mhm. Tutaj właśnie fajnie jest, ponieważ wszyscy członkowie, znaczy wszyscy członkowie, wszyscy gracze mają coś wspólnego z improwizacją i przestrzegają też zasad tej improwizacji. Czyli o co chodzi? Jeśli tutaj wszyscy są narratorami po kolei, no to też bardzo łatwo, jeśli ma się takich, no, niedoświadczonych graczy, no to zrobić tak, że ktoś nagle będzie próbował właśnie jumpować szarka i, i zrobić coś bardzo dziwnego, jeśli chodzi o narrację, albo po prostu zrob nie wiem, wszystkim utrudnić, a sobie ułatwić. Tu właśnie widać, że to ich doświadczenie improwizacyjne pozwala na to, że właśnie korzystają z tych podstawowych zasad, w stylu nie mówić nie, jeśli ktoś coś zaproponuje, mhm. a z drugiej strony właśnie też nie, nie psuć innym rozgrywki, tylko ewentualnie psuć to, co się dzieje w grze mhm. wewnątrz fabuły. No i to chyba tyle No, ale brzmi bardzo cool. Czy ja mam taki problem z RPGami na YouTubie, że ciężko się je jednak ogląda w tle? No może, aczkolwiek ja zależy pewnie też od czego, bo ja na przykład potrafię niektóre seriale tak oglądać, że nawet, nawet na nie specjalnie nie patrzę, tylko je słucham i jest, jest to spoko. Ale też rozumiem, o co chodzi, bo to takie już między audiobookiem a podcastem, nie? Już no, no, tak. Trochę, trzeba się trochę skupić, a, a czasem, jak myśl ucieknie, to nie wiadomo, dokąd przewinąć. Nawet. No. Czy coś tam jeszcze na dzisiaj zostało? Nie, myślę, że, że pomału możemy... Tak, myślę, że możemy... Dobra. Ja mam jakiś tam mały komiksik, ale mogę po... o nim powiedzieć następnym razem, albo coś tam. Jasne. Bardzo fajnie wyszło w takim razie. Tak, myślę, że myślę, że spoko. I wtrąc. Ja, jakbym był słuchaczem, to bym polecał ten odcinek znajomym. Myślę, że fajnie wyszło też jakieś tam pogadanie o czymś innym po drodze przy okazji. Mm -hmm. Mam wrażenie, że to nam idzie najlepiej zawsze nawiązywanie do czegoś, co jest troszeczkę unrelated, ale jednak można. Mm -hmm. <laughs> Także bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. To byli trzej tak. muszkę terwie podcast odcinek. Siedemnasty, który mówili do Was. Mateusz Iwiński z Kotowic. Oskar Machnowski z Warszawy. I Kamil Dębczyszyn z Bielawy. Papa! Papa! A pa. następnego razu, hej. Jo Dobra, wyłączyć Krega.